Dzień dobry. Dziś witają Piotr Czublun i Tomasz Jelański i oczywiście o ubezpieczeniach. A dziś między innymi o tym, że historia ubezpieczenia OC jest już dostępna online. O dużych inwestycjach w nowe technologie grupy Vienna Insurance i o psach rolników, które mogą powodować szkody i co ciekawe rolnicy nie muszą za te szkody płacić. Ale najpierw skrót najważniejszych wydarzeń z rynku finansowego. Be aware, be full.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 Vienna Insurance Group zainwestuje 100 milionów złotych na rozwój innowacyjności w Polsce. Kapitał zostanie przekazany na tworzenie funduszy wspierających nowe technologie, digitalizację, usprawnienie procesów likwidacji szkód i usług assistance. Sąd Najwyższy uchwałą składu siedmiu sędziów z dnia 20 czerwca 2017 roku orzekł, że odszkodowania za szkody wyrządzone przez psa należącego do gospodarstwa rolnego będą pokrywane z ubezpieczenia OC rolników. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny udostępnił kierowcom bazę online zawierającą historię ubezpieczenia OC. Komisja Infrastruktury opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, który zakładał umożliwienie czasowego wyrejestrowania pojazdów. W dniu 22 czerwca w 2017 roku w siedzibie KNF odbyło się seminarium dotyczące sprawowania nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym. Seminarium poprowadził Paweł Sawicki, dyrektor Departamentu Inspekcji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych. W dniu 22 czerwca 2017 roku odbyła się Szkoła Ubezpieczeń short. Spotkanie w całości było poświęcone projektowi nowej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń oraz dyrektywie IDD. podajemy swoje dane, czy wypełniamy do ubezpieczenia online, czy rozmawiamy z agentem ubezpieczeniowym. I tutaj zawsze mam problem, bo jak mam stłuczkę powiedzmy z przeszłości, to nigdy nie pamiętam, czy ta stłuczka była dwa lata temu, trzy czy cztery. I to jest kłopot, bo no, nie chcę poświadczyć nieprawdy i potem dostanę po prostu no, potraktowany potencjalny oszust. Zabiorą mi to, tę, tę moją zniżkę. Teraz takich wątpliwości już nikt nie będzie miał, bo nasze historię naszego ocen będziemy mogli sprawdzić online. Na tak. czym to będzie polegało? Tak, no to jest dość fajna usługa, myślę, bardzo, bardzo praktyczna i użyteczna. Każdy kierowca, który, yy, który no, nie jest pewny kiedy i gdzie uczestniczył w jakimś zdarzeniu drogowym, w jakiejś kolizji, która spowodowała szkody innych kierowców, może zakładając specjalne konto na, na portalu Ubezpieczeniowego Funduszu gwarancyjnego, może zweryfikować po prostu swoją historię jazdy. Bardzo praktyczne, fajne narzędzie, bardzo użyteczne. Tutaj zmiana ostatnia, jaka się pojawiła na, na, na, na tym portalu, to jest właśnie prostszy mechanizm weryfikacji kierowcy. W tej chwili wystarczy tak naprawdę podać dane z, z dokumentu tożsamości i w, na bazie tego dokumentu UFG jakby automatycznie będzie weryfikowała osobę, i, i dzięki temu będzie można uzyskać dostęp do Twojej do historii. No to jest oczy, niejako oczywiste, że skoro mamy numer BESEL, to właściwie po tym numerze może każdy nas identyfikować. Natomiast no, bywało wcześniej tak, że trzeba było te dokumenty skanować. Ostatnio taki drużek jak wspomniałem, akurat już z innej okazji, gdzie no, był kłopot, bo wszystko było online, ale trzeba było część dokumentów wydrukować, mhm. podpisać zeskanować, dołączyć jako załączniki, tylko problem, że te załączniki nie zawsze chcą no potem tam się no tak, jakoś wczytać. Uczyć. No to prawda. No Takie myślę, to bardzo praktyczne rozwiązanie No gdzieś akurat to UFG, tu to rzeczywiście no dość znane jest tak, że często bardzo fajne, ciekawe rozwiązania takie, takie technologiczne stosuje. To myślę, jest jedno z nich. albo tak dalej bardzo duże ułatwienie. I przechodzimy właśnie do bardzo nowoczesnych technologii. Vila Insurance Group inwestuje bardzo duże pieniądze, 100 milionów złotych, w nowe technologie i jak wyczytałem z tej notki takiej prasowej, będzie to miało być podobno lepiej, nowocześniej, będzie lepiej można przeprowadzić proces likwidacji szkód, tylko czy nowocześniej to będzie znaczyło szybciej i lepiej dla kowalskiej. Oj, wydaje mi się, że założenie tak ma być. Nikt Ale czy będzie? Nie. No zobaczymy. Czas pokaże. Natomiast dzisiaj wiele firm ostatnio, zdaje się, Allianz też ogłaszał uruchomienie podobnego rozwiązania. PZU od dawna inwestuje w tego typu narzędzia, różne nowoczesne startupy i tak dalej. W Insurance grup Group dołączyła do grupy podmiotów, które już jakby oficjalnie inwestują w tego rodzaju rozwiązania. Ja myślę, że bardzo dobrze, no bo technologia się rozwija. Nowe też narzędzia różnego rodzaju dostępne są, są na rynku. Ubezpieczyciele fajnie gdyby z nich korzystali. Oczywiście troszkę to są dwa inne, myślę, aspekty, na które ważne, na które warto zwrócić uwagę. Pierwszy to typowo prawny, to znaczy ciągle jeszcze nasze rozwiązania prawne nie do końca nadążają za tym, co proponuje technologia. Bardzo często jest to tak, że wiele narzędzi, chociaż to o czym już wcześniej mówiliśmy, kwestia weryfikowania człowieka dzisiaj, tak? Bardzo często, gdzie moglibyśmy właściwie zapomnieć o czymś takim, jak kopia dowodu, podpis, wysyłanie czegoś dokumentem, wystarczyłaby jakaś weryfikacja elektroniczna. Nie możemy tego zrobić, bo prawo nie pozwala, tak? I z tego to jest jedno ograniczenie. Drugie, o jakim myślę, no to jest pytanie oczywiście na ile to są oferty dzisiaj dla statystycznego Polaka, bo obawiam się, że o ile dla młodych Polaków i też starszych, ale takich, którzy gdzieś są przyjaźnieni z technologiami nowoczesnymi, no to to na pewno mogą być różnego rodzaju ciekawostki, czy narzędzia, których chętnie użyją, które ułatwią wszystkim życie. Natomiast myślę, że dzisiaj ciągle jeszcze dla ogromnej rzeczy Polaków to są takie nowinki w, w prawie, że niedostępne, tak? To tak zwane wykluczenie technologiczne powoduje, że no ciągle jeszcze z ogrom że nas Polaków nie korzysta z tego typu rozwiązań i dla nich na pewno należy zachować tradycyjną metodę obsługi komunikacji, kontaktu, telefon, poczta, dlatego, że oni nie, po nie korzystają nie wiem, z e-maila, z, z internetu itd. Albo korzystają, ale mieszkają w takich miejscach, gdzie jakość sygnału internetowego i szybkiego internetu pozostawia wiele do życzenia, gdzie po prostu nie sposób nawet się zalogować ze swojego banku. Zgadza się. No to, to, są, to są tego typu ograniczenia, które z tą pewnością, jeśli się je udaje wyeliminować, no to wtedy rzeczywiście dostęp do, do, te, do nowych technologii, które, no, które jakby no, ułatwiają życie. No, z założenia mają nam ułatwiać życie. Tak pewnie będzie tutaj. Pewnie po części to też będzie jakieś ułatwienie działania samego ubezpieczyciela, ale tutaj z kolei można, można chyba założyć, że to też może być okazja do tego chociażby, żeby było taniej. No bo jeśli pewne procesy obsłużymy mniejszą ilością, czyli liczbą zasobów, no to może okazać się, że będzie po prostu taniej. A teraz o psach. Taka ciekawostka, no. Do tej pory było tak, że jak rolnik miał psa, a zazwyczaj rolnik ma psa i to nie jednego, to pies, który wyrządził jakieś szkody, no niestety był kłopot. No, rolnik musiał za to zapłacić własnej kieszeni. Natomiast sąd najwyższy orzekł i moim zdaniem słusznie, że to jest, jak to ładnie określono, pies jest zwierzęciem użytkowym, czyli pilnuje gospodarstwa, obejścia no, w górach, jeszcze tam zagania powiedzmy owce do zagrody. I teraz będzie tak, że takie szkody będą pokryte z oce rolnika. I to jest chyba dobra, dobra taka fajna, sympatyczna informacja. Czy zdecydowanie jeśli idzie o zasadę, to jest to jak najbardziej słuszny kierunek. I dobrze, że są najwyższy w ten sposób orzekł, bo wiemy, że to, to, to ubezpieczenie oce rolnika jest jednym z, obo z kilkudziesięciu, jak, no, kilkudziesięciu właściwie obowiązkowych w Polsce. I, i, i oczywiście tutaj zawsze bo nie będą jakieś wątpliwości no bo e, jeśli to jest taki typowy pies podwórzowy który po prostu rzeczywiście pilnuje obejścia e, wspomnijam jak tam jest traktowany, ale zwłaszcza może jest dobrze traktowany i rzeczywiście pilnuje tego obejścia żeby nikt tam nie niepowołany się nie pojawił nie, nie ukradł maszyny, nie wrządił szko szkody, szkody dobytkowi no to, jest, to ma to sens, ale pytanie co ze szkodą wyrządzono z jakiegoś pięknego pudelka którego akurat żona pana rolnika zapragnęła mieć, ma takiego on sam mieszka na co dzień w domu właściwie wysta wystawia nos poza drzwi <gry> tylko za potrzebą no i pytanie, czy tego rodzaju pies również powinien być traktowany jako ta część użytko jako użytkowe stworzenie zwierzę na, na, na go w gospodarstwie rolnym. no ale to może być zabawne, czy, czy tak jak pan powiedział pudel, czy rotlerek, czy jakieś pieski tak. typu czał, czał mogą być uznane za użytkowe, ale to podejrzewam że wtedy będzie sprawa trafiała do sądu i obywatel będzie musiał Zdrowanie niestety udowodnić, udowodnić że to jest zwierzę użytkowe, tak się tylko zastanawiam co z kotami? Bo koty też można byłoby zakwalifikować do bo... na przykład. No, ciężko pracują. Ciężko pracują A to, że śpią, to nie znaczy, że nic nie robią. No kody. tylko pytanie, jakiego rodzaju szkody mogą wyrządzać koty, bo nie słyszałem, przyznam, przecież o szkodach wyrządzonych przez, przez koty. Natomiast psy, oczywiście, podwiezienie przez psa to jest to coś, to, co pewnie jest na porządku dziennym, ale koty niekoniecznie. To proszę się nie śmiać. Byłem świadkiem rozmowy, kłótni, wręcz awantury w mojej miejscowości, kiedy jeden sąsiad zarzucał drugiemu, że jego kot, podrapał mu samochód, bo jak się ześlizgiwał z maski, to wystawiał pazurę, a dzisiejsze lakiery no niestety no, tak. są ekologiczne, łatwe na zarysowania. No, tak, no, taka rzeczywiście sytuacja może rzeczywiście się zdarzyć. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Wczoraj dosłownie we środę okazało się, że Polska zużyła jak do tej pory rekordową ilość mocy pobranej z sieci. Na pierwszy rzut ucha i oka niewiele to ma wspólnego z ubezpieczeniami, ale co by się stało, gdyby doszło do blackoutu, bo tak chwili hmm. będzie coraz więcej takich gorących, upalnych? Wszyscy łączą klimatyzację, klimatyzatory. Jak ta sieć nie podoła, to co wówczas? To właśnie też warto też pamiętać o tym, że tak jak różne informacje, media donoszą to stan i jakość czy to sieci przesyłowej, czy w ogóle infrastruktury energetycznej w naszym kraju, no, pozostawia ciągle wiele życzenia i tutaj rzeczywiście ryzyko blackoutu i tego, że nagle prądu zabraknie na masową skalę w wielu miejscach, rejonach i tak dalej, no nie jest wcale tak mało prawdopodobne, tak? Ma Pan jakieś zabezpieczenie, duże no, palę w ranku UPS? No, UPS-y tak, natomiast no to jest pewnie jakaś, jak, jakiś rodzaj zabezpieczenia na, na, na taką na krótszą metę, natomiast z perspektywy, nie wiem, firmy, która prowadzi działalność gospodarczą, gdzie rzeczywiście e, jakieś UPS-y, czy, czy generatory prądu, to może za mało, gdzie rzeczywiście to zasilanie jest niezbędne takie dużej mocy, no to to jest oczywiście pytanie, na ile ubezpieczenie może pomóc. Oczywiście są tego rodzaju ubezpieczenia dostępne na rynku. Można wykupić takie ubezpieczenie na wypadek właśnie utraty zasilania, czy braku zasilania w energię elektryczną. Oczywiście to nie, nie, nie w każdym przypadku, za każdym razem tutaj rzeczywiście należy analizować, jakiego rodzaju warunki są wiążące w, taki, w przypadku takiego, takiego ryzyka, bo, bo tak jak powiedziałam, nie, każdy, nie każda przerwa do swojej prądu będzie objęta takim ubezpieczeniem, ale oczywiście można taki produkt ubezpieczyć ubezpieczeniowy, wypadek blackoutu, czy też bardziej przerw w dostawie prądu, jak najbardziej kupić i tego typu ryzyku również zabezpieczyć. I miejmy nadzieję, że jak spotkamy się następnym razem, to będziemy mieli na tyle prądu, żeby móc po prostu rozmawiać i żeby ta nasza rozmowa była możliwa do odsłuchania w internecie. Oby Do usłyszenia. Do widzenia. Podcastu wysłuchałeś dzięki Short. Po więcej aktualnych informacji prosto z branży ubezpieczeniowej zapraszamy na portal binshort.pl.